Bajki I BAŚNIE ŚWIATA O kamiennym carze i matce słońca Baśń gruzińska Było to albo i nie było, żył sobie wielki car z carową. Długie lata nie mieli następcy, aż wreszcie sen im się narodził. soku najśliczniejszy, dziedzic carskiej korony. Wielka była radość cara, ale jeszcze większa troska o życie jedynaka. Całymi dniami car myśli, car duma, co by tu uczynić, żeby swego potomka od niebezpieczeństw uchronić, co mogą czyhać na niego każdego dnia i nocy. A wrogów, jak każdy władca, miał car bez liku. Aż pewnego dnia car zasiada na złotym tronie. W dłonie klaszcze i budowniczego najsławniejszego w całym państwie każe sprowadzić. Kiedy ów stanął przed jego obliczem, rzecze car do niego. "Wierzę, masz mi zbudować na zachodnim skrzydle zamku, wysoką pod niebo o ścianach z żelaza i miedzi. Wałem ją otoczysz i murem zębatym i fosą głęboką, żeby nikt na świecie nie mógł się wedrzeć do środka. W wieżycy jedną małe okienko mi wykuj na szczycie samym i kratami je ubezpiecz. W baszcie komnat ma być sto i jedna. Nim szósty księżyc na nowiu się schowa, przyjdę obejrzeć budowlę, a nie będzie gotowa, głową zapłacisz. Pokłonił się budowniczy przed carem do ziemi i zaraz jął się do roboty. Dniem i nocą pracował, ludzi poganiał, wytchnienia nie zaznał ani snu, ni spoczynku, ale basztę postawił wysoką pod chmury, wałem ją otoczył i murem zębatym i fosą głęboką. Miedź błyskała w słońcu krwawo, gładkie ściany z żelaza lśniły jak szkło. Na szczycie małe okienko, za grubych krat wyglądało. Nim szósty raz księżyc odmienił się na wieczornym niebie, Przyszedł car basztę oglądać, patrzy z prawa, patrzy z lewa, wokół ją obchodzi, w górę głowę zadziera, wierzchołka wieży nie widać, chyba ptakiem na szczyt doleci. Wrota ze spiżu zatrzaśnięte na głucho, most zwodzony nad fosą wisi, mur zębaty ze skalnych głazów ją otacza. Car do wnętrza prowadzić się rozkazuje. Wnet most zwodzony spuszczają, rozwierają się przed nim wrota spiżowe. Sto komnat car przechodzi z carową. W setnej i pierwszej na samym szczycie się zatrzymuje. Przed okienkiem staje i w dół spogląda, na ziemię. Ludzi zaledwie widać na podworcu, jako mrówki małe czerwienieją. Car w niebo spoziera wysokie, w górze słońce ogromne się złoci. Z miedzianych flanków baszty, krwawe krzesze blaski. Zuch z ciebie! – życzę car do budowniczego. – Łańcuch otrzymasz ode mnie ze szczerego złota i carskiego majstra tytuł. Potem do carowej się zwraca, co przy nim stała z niemowlęciem na ręku i mówi. – Jutro, skoro świt, rozkazuje ci, miłościwa pani, przenieść się z naszym synem, carewiczem, do wieży. Odtąd będziesz tu ze swym dworem mieszkać, na krok się nigdzie nie oddalając, aż póki dziedzic mej korony nie dorośnie i nie zastąpi mnie na tronie. Carowa młoda uzyrzeń się steroni, do nóg carowi upada. Jakże to panie i mężu mój ukochany, to w wieży żelaznej mnie zamknąć chcesz synem, świata Bożego nie oglądać mi każesz, ludzi nie widzieć ani słowa jasnego. Ale prośby były próżne. Car jest nieubłagany. Jednego mi los zesłał potomka. On po mojej śmierci państwem moim będzie władał i tron moich przodków nowym uświetni blaskiem. Do czasu muszę go ukryć bezpiecznie przed światem, a wszędy wrogów mam okrutnych, co tylko czyhają na nasze życie. Tu będziecie mieszkać w ukryciu, od niebezpieczeństw w wolni. A ty, królowo, strzeż mi syna jak źrenicy oka. Inaczej wiedz, że miecz mi nie zadrży w dłoni. Carowa płacze, synka do piersi tuli. Och, jakiż los nieszczęśliwy, gotujesz mi, carze. Jakże tu żyć będziemy w tej ciemnej, zimnej wieży z żelaza. Bez słońca we dnie, bez księżyca w nocy. Bez drzew i pól i lasów, bez ludzi i wolności. To gorzej niż śmierć. – Tak być musi dla dobra tronu. Woli mej nie zmienię – rzekł car. W tej chwili przez kratę basztowego okienka, przy którym stali, wpadły gorące promienie zachodzącego słońca i zalśniły ogniście na miedzianych taflach posadzki. – Od, widzisz <śmiech> – zaśmiał się car. – Będziecie tu mieli słońca pod dostatkiem. Z kamienia masz widać serce, carze, woła carowa. Wzywam to słońce na niebie za świadka mej niedoli. Niech ono więcej ma od ciebie litości. Zaledwie wypowiedziała te słowa, gdy w tej samej chwili car, tak jak stał, w kamień zimny się zamienił w ludzkiej postaci. Darmo carowa go łzami oblewa. Darmo prosi i błaga, by rzekł choć słowo. On, jak głaz górski nieruchomy, stoi i niemy. Nikt go ruszyć z miejsca nie może. Tylko jedne oczy mu zostały żywe. Reszta granit martwy. I pozostał car kamienny w baszcie z miedzi i żelaza. Sowy i puchacze uwiły sobie gniazda na szczycie ponurej wieżycy. Czasem orły górskie załopotały skrzydłami nad samotną basztą. Zresztą cisza była dokoła. Grobowa. Minęło tak lat dwadzieścia. Młody carewicz miał już zasiąść na ojcowskim tronie. Carowa o synowej i wnukach myśli. Dziwi się tylko, że od pewnego czasu carewicz smutny i zamyślony po zamku się snuje, a najczęściej u stóp ojca, cara kamiennego na szczycie przesiaduje. Pewnego dnia carewicz do matki swej idzie i pyta. – Matko, powiedzieć mi obiecałaś, dlaczego car, ojciec mój, w głaz został przemieniony? Opowiedziała tedy matka synowi o wszystkim, co się przed laty w miedzianej baszcie wydarzyło. O tym, jak car ją tam zamknąć z synem rozkazał, by ich przed wrogami i światem uchronić. Jak ona w rozpacz wpadła i jak słońce zamieniło cara w kamień. – Pójdę do słońca, matko – carewicz młody woła. Ono musimy go ojca zbudzić. Nie spocznę, póki mu życia nie wróci. Płacze matka caryca, łzy rzewne leje, ale syna wstrzymać się wzbrania. Sama w drogę daleką go wyprawia. Błogosławieństwo mu daje matczynę. Idź, sokole mu jasny. Idź, słońce na niebie błagaj, niech męża i ojca nam zwróci. Może ciebie, syna, wysłucha ja co dzień, przez lat dwadzieścia, daremnie się o to modlę. Carewicz na koń wskoczył, w drogę do słońca wyrusza. Carowa z zamku do baszty bierzy, u stóp męża cara kamiennego siada, przez okienko w dół spogląda, wzdycha, szlocha i na jeźdźca samotnego patrzy, póki nie zniknie jej w dali. Carewicz Sokół na koniku wronym jedzie. Jedzie, wszystkich ludzi po drodze wesoło pozdrawia. Kołpaczka z olimpiurem grzecznie uchyla, do słońca się śmieje wysokiego i piosenkę nuci. Hej, wysoko ty mieszkasz, wysoko. Hej, z daleka lśni dom twój, z daleka. Ale znajdę ja ciebie, słoneczko, tam gdzie jeszcze nie było człowieka. Jedzie carewicz długo, jedzie carewicz krótko, Jedzie carewicz sokół, patrzy, pola ogromne przed nim, lasem głuchym zewsząd otoczone. Na polu oracze stoją, woły siwe popędzają, ziemiążą. Podjeżdża carewicz bliżej i widzi, ludzie ze zmęczenia ledwo żywi. Pod im po twarzy spływa, tchu braknie w piersiach, a dziewięć par wołów grzbiety pręży. Ślepia im krwią zachodzą z wysiłku, ale jak stały, tak stoją w miejscu. Ani kroku naprzód nie ruszą. Co robicie, dobrzy ludzie? Pyta carewicz oraczy. Udjejdź ziemię orzemy, panoczku, mówią oracze i pod ocierają z czoła. Ciężko wam widzę, mówi carewicz. A czemuż to wasze wołki całe w żelazo zakute i jarzma, i homonta, i rzemienie, i cała uprząż na nich żelazna? – Oj, ciężko nam, ciężko, panoczku jasny, w dzień ledwie jedną skibę zaorać możemy, a i tak nam woły mało nie popadają z wysiłku. – Ale co mamy robić, ludzie biedni? Jak tylko chcemy zwierzętną tę przeklętą uprząż na rzemienną zamienić, zaraz zły dew krwawolicy w żelazo ją na powrót obraca. – Nie ma na to sposobu? – zarewicz pyta. A, byłaby rada na dewa krwawolicego, mówią uracze i ze strachem się rozglądają na oku. Ale cóż, jedna tylko matka słońca zna na niego sposób. Prócz niej nikt na niebie i ziemi. Nie traćcie nadziei, dobrzy ludzie, Sarawicz na to. Właśnie do siedziby samego słońca się wybieram, zapytam więc jego matki o radę dla was. Wytrwajcie tylko do mego powrotu. Na te słowa... Oracze uradowali się wielce, a jeden z nich najstarszy, rzeczy, Jo, ciebie musi być nie lada, jeśli w taką daleką niebezpieczną wybierasz się podróż. Chcesz tam dojść. Dokąd nikt z ludzi żyjących na ziemi, odkąd świat światem nie doszedł? – Dam ci jednak radę, nieznajomy panie, kiedy już wiedziesz w granice państwa słonecznego, oczy ochroń swoje, bowiem słońce łacno oślepić cię może. – Oto… Aż tu dwa listeczki lipowe, cudownej są mocy, nie niewiennące nigdy, choć w największym żarze. One cię ocalą przed słonecznym ogniem, wystarczy, że przykryjesz sobie nimi powieki. Wziął carewicz od oracza lipowe listeczki, pięknie podziękował, kołpaka uchylił i konia wronego spiął ostrogą. – Żegnajcie, ludzie zacni i dobrej bądźcie myśli, rychło do was wrócę – czy nie rychło albo zginę w słonecznych promieniach, albo z rąk dewa was wyrwę. I pojechał carewicz sokł w dalszą drogę. Jechał długo, jechał krótko, górą jechał i doliną, głuchym borem i górską ścieżyną, aż zajechał wysoko na zieloną halę porosłą trawą do pasa. Naokoło hali czarne skały się piętrzą. W górze szczyty wiecznym śniegiem pokryte, a na niebie słońce ogromne. Patrzy carewicz na słońce dalekie, patrzy i piosenkę nuci. Nie umkniesz przede mną, nie ukryjesz się w morzu, ni w górskiej kotlinie się nie schowasz, bo wszędzie cię znajdę, na niebie czy ziemi, byś z ojca kamienia czar zdjęło. Wtem Doleciał carewicza z hali dźwięk dzwoneczków i wnet cała łąka zabieliła się od owieczek i baranków. Prowadzą stada trzej pasterze, starzy, z brodami po piersi, siwyteńcy. Witajcie, dobrzy ludzie! – pozdrawia ich carewicz i kołpak z orlim piórem grzecznie przed nimi uchyla. – Piękne macie owieczki, ale czas je ostrzyc, to dziuruno im zwisa do ziemi w tym całe nieszczęście, panocku. – Że ostrzyć nijak nie możemy – mówią pasterze i długie brody głaszczą frasobliwie. – A czemu tu strzyc ich nie możecie? – dziwi się carewicz. – Zaczarowane na nich runo, panie. Żadne nożyce na świecie ściąć tej wełny nie poradzą. Już drugi rok mija, jak się tak męczymy. – A jak to się stało, ludzie? – pyta carewicz. – W tych górach, panocku? – Mieszka zły dew dziewięciogłowy. To on nam stado zaczarował ze złości? Bośmy mu nie chcieli dawać łowieczek na pastwę. Odpowiedzieli pasterze. I w niczym wam pomóc nie można? Pomóc nam mogłaby tylko Matka Słońca. Ona jedna na niebie i ziemi zna zaklęcie, co czar zdejmuje wszelki. Ona silniejsza od wszystkich dewów. A toż ja właśnie idę w drogę do słońca. Rzeczy na to carewicz. Zapytam jego matki, może nauczy mnie zaklęcia przeciw dewowi o dziewięciu głowach. Czekajcie mnie tu do jesiennych łodów. Albo przyjdę i was oddewał wolnie, albo i nie przyjdę, bo nikt losu swego nie zna. Na te słowa pasterze z podziwieniem wielkim na carewicza spojrzeli. Brody swe pogłaskali i mówią. Mm -hmm. — Zielnieś, rycerzyku, żeś na samo słońce porwać się odważył. Wielu już próbowało tam się dostać, wszyscy zginęli. Żal nam twego młodego życia, wracaj lepiej, skąd przyszedł. Zaśmiał się carywicz wesoło, kołpaka uchylił, mieczem powietrze przeciął, koniowi dał ostrogę i rzecze. — Bywajcie mi zdrowi, ludzie dobrzy. Nie posłucham ci ja waszej przestrogi. Naprzód, naprzód, mój koników wrony, w drogę. Zatrzymaj się jeszcze chwilę, rycerzu jasny. Myśmy tylko wypróbować cię chcieli, wołają za nim pasterze. Carewicz łzdeczką rumaka powściąga. W strzemionach staje, pilnie słucha. Jeśli naprawdę chcesz iść do słońca, to damy ci radę, mówią pasterze. Jedź tą skalną ścieżyną, wciąż w górę i w górę. Nie zbaczaj ani na krok. Choćbyś i szersze i wygodniejsze widział dróżki. Na szczycie tej śnieżnej góry stań, konika puść wolno, a sam pod skałą siądź i czekaj. Pierwsza żywa istota, którą tam ujrzysz, do słońca cię powiedzie. Podziękował carewicz pasterzom pięknie i pojechał skalną dróżką w górę. Jechał długo, jechał krótko, Nikt tego nie wie, nikt tego nie powie. Jechał truchtem, jechał stępa. nocą marzł od mrozu. Dniem padał od skwaru, aż wspiął się wreszcie na sam szczyt śnieżnej góry. Tu carewicz idąc za radą pasterzy z konika zeskakuje, puszcza go wolno, a sam pod czarną skałą siada. Dokoła cisza, tylko szum boru dolatuje z dołu. W górze na błękitnym niebie słońce świeci ogromne, złote. Nagle, gdy carewicz pod skałą siedział, usłyszał pojękiwanie. Rozgląda się wokoło i tuż obok siebie, z drugiej strony skały, widzi ogromnego jelenia, o rogach olbrzymich, rozsochatych, a tak wysoko rozpiętych, że aż do granic nieba sięgają. Zdziwił się carewicz niemało na ten widok i pyta. Jeleniu, jeleniu, a po cóż ci tak wielkie rogi? Ach, jęczy jeleń, lepiej nie pytaj, panie. Zginę marnie przez te rogi, moje nieszczęsne. Już ledwie je dźwignąć mogę na głowie. Już chmury przebiły najwyższe, o samo niebo się wsparły. Ani kroku nie mogę postąpić. Z głodu tu umrę i pragnienia. Carewiczowi żal się zrobiło jelenia i mówi. Może mógłbym ci w czymś pomóc. Mów śmiało. Nikt na całym świecie nie może mi pomóc. Tylko Matka Słońca mogłaby mnie od tych ciężkich rogów uwolnić. Ale jak się do niej dostać? Do niej jeszcze nikt żywy nie doszedł. Jeleniu, oto mówisz z kimś, kto się właśnie w drogę do Słońca wybiera. Ty, panie, czyżbyś odważył się na to porwać? Przecież to pewna śmierć. Nim dotrzesz do bram nieba spłoniesz w promieniach słonecznych. Ale muszę ocalić ojca, co zaklęty śpi. Snem kamienia. Zawołał Carewicz i opowiedział jeleniowi o wszystkim, co się wydarzyło w miedzianej baszcie przed dwudziestu laty. Nie, teraz wiem, że ty musisz dojść do bram słońca. Pomogę ci, młody rycerzu. Wyrwij włos z mej sierści. Kiedy znajdziesz się w pałacu słońca, przyda ci się. Wystarczy, że go spali, że staniesz się niewidzialny. Wtedy słońce nie będzie miało nad tobą władzy. A teraz nie trać czasu. Uchwyć się moich rogów i wspinaj się po nich śmiało. Do góry, aż do samego nieba. Carewicz podziękował pięknie jeleniowi. Grzecznie kołpaka uchylił i rzecze. A ty, jeleniu, mój przyjacielu, czekaj tu na mnie. Powrócę, to ci od matki słońca przyniosę lek czarodziejski, a nie powrócę do jesiennych łodów, to wiedz, żem zginął. I dłużej, nie zwlekając, uchwycił się carewicz jelenich rogów i po nich, jak po stopniach drabiny, jął się wspinać mozolnie do nieba. Pnie się dzień bez wytchnienia. Już mrok zapadł i pierwsze gwiazdy się zapaliły na firmamencie. A on jeszcze ni połowy drogi nie uszedł. Patrzy w dół. Przepaść się pod nim otwiera. W górę spojrzy. Otchłań błękitna gwiazd mrzeniem rozświetlana. Już tchumu w piersiach nie staje. Tak wspiął się wysoko ni orzeł górski nie jaszczą i soku chyży tam nie doleci. Wtem chmura go owionęła czarna. Gwiazdy i księżyc zniknęły mu sprzed oczu. Ciemność się wokół rozpostarła. Wichry wyją, Błyskawica oślepiała śmiałka. Grzmot się straszny po niebie przetacza, ale on, choć ledwo żyw ze zmęczenia i grozy, rogów jelenik z rąk nie wypuszcza. Przeminęła wreszcie burza. Uspokoiło się niebo. Carewicz odetchnął nieco i dalej piąć się zaczął. Znów gwiazdy nad nim łagodne i księżyc z srebrnymi promieniami drogę mu oświetla. Gdy noc minęła, spojrzał Carewicz w dół i już ziemi pod sobą nie zobaczył. Spojrzał w górę. Niebo coraz bliższe się nad nim nachyla. Słońce ogromne się żarzy, jak płomień goreje. Spiekota coraz większa. Carewicz odlewa z gorąca, coraz wolniej po rogach jelenich się wspina. Blask w oczy bije, oślepia do bólu. Ostatkiem sił carewicz po wyższą koronę rogów sięga i dłonią wrót dotyka złocistych. Był to pałac słońca. Carewicz pchnął wrota, które się przed nim rozwarły bez szalestu i padł bez życia i pamięci na płyty dziedzińca pałacowego. Gdy otworzył oczy, spostrzegł, że leży na ławie w cienistej altanie, w różanym ogrodzie. A nad nim pochyla się stara, pomarszczona kobieta w białej chustce na głowie i czoło mu wodą skrapia. Hmm. Już myślałam, synku, że cię nie zdołam ocucić, powiedziała z dobrotliwym uśmiechem. Nikt z żywych tu nie dotarł. Jak tylko sięgnę pamięcią, a żyje tysiące lat. – Ktoś ty i skąd przybywasz i czego tu szukasz w domu mego syna? Na to carewicz odpowiada, podnosząc się z ławy. – Przybywam z ziemi, jestem człowiekiem, synem cara. – Z ziemi? O, to trudno, tu miałeś przeprawę. Jakimże sposobem się tu dostałeś? Skrzydeł żadnych nie widzę u twych ramion. Zdziwiła się stara kobieta. Szedłem tu, trzymając się rogów jelenia, co mu urosły aż do nieba. – A, tak, więc to ten biedak ci pomógł. Dawno już myślę o tym, jakby mu ulżyć w jego cierpieniu. Ale po coś tu przyszedł, synku? W jakim celu naraziłeś się na tak straszne niebezpieczeństwa? – pyta Matka Słońca. Dzieckiem byłem w kołysce, kiedy syn twój, słoneczny pan niebios, mego ojca w zimny głaz zamienił. Kiedym dorósł, przysiągłem, że albo zginę, albo ojca do życia przywrócę. I to jestem tu, w siedzibie słońca. Chcę je prosić, by wyroki swe zmieniło. – O, to trudna sprawa – pokręciła staruszka głową. – Nie wiem, czy zdołasz mego syna ubłagać. Zawziął się na twego ojca. Tak, tak, teraz sobie przypominam. Mówił mi niedawno, że jakiś car żyje na ziemi, co ma kamienne serce. Chce swą żonę młodą z maleńkim dziecięciem i setką dworzan w baszcie miedzianej zamknąć. Światła, powietrza i wolności ich pozbawić. Z lęku moje życie i bezpieczeństwo ojciec to chciał uczynić. Nie z innych powodów. I chociaż okrutne to było postanowienie, to czyż dwadzieścia lat męki niedostateczną jest karą? Zawołał Carewicz, do kolan staruszki się rzucił i o pomoc ją prosi. Mateczko droga, staw się do swego syna za mym ojcem. Niech zdejmie z niego klątwę i do życia go przywróci. Ale bym ci pomóc, bo widzę, żeś dzielny i serce masz szlachetne. Ale jakże się ty słońcu pokażesz? Przecież spłoniesz na sam jego widok. Żadna śmiertelna istota z krwi i ciała nie może się ostać żywa w jego promieniach palących. Nie, martw się mnie, mateczko, stary jeleń, co mi swych rogów użyczył, dał mi na drogę włos ze swej sierści, on mnie niewidzialnym uczyni w obliczu słońca. Dobrze więc, moje dziecko, rzeczy matka słońca, pomogę ci, chodź ze mną do pałacu, ukryję cię tam w jednej z komnat, a jak syn mój wróci, musisz uczynić się niewidzialnym. – Boję się jednak o twoje oczy. Tam w pobliżu słońca taki blask ogromny bije, że nawet niewidzialnym będąc możesz oślepnąć od takiej jasności. – Mam tu jeszcze dwa listki lipowe, które dostałem od biednych oraczy. Posiadają moc czarodziejską, one mnie uchronią przed słonecznym żarem. – Hmm, a no, jeśli tak, to pójdźmy. – Rzeczy staruszka i wiedzie carywicza przez rozległy dziedziniec do pałacu. Pałac był cały ze złota i diamentów. Na szafirowym tle nieba lśnił jak gwiazda promienna. Zaledwie weszli do wnętrza, do sali pełnej kryształowych zwierciadeł, w których migotały i skrzyły się ogniste błyski, gdy nagle dał się słyszeć głośny jakiś szum. To wracało słońce ze swej codziennej podróży. Skrzydlate rumaki zadzwoniły kopytami z diamentów o płyty podworca krzesząc świetliste iskry wokół. W jednej chwili cały pałac stanął jak w ogniu. Płomienista łuna biła o szyby okien i tafle zwierciadeł. – Syn mój powrócił – szepnęła matka słońca. – Teraz cyt, ani słowa. To mówiąc położyła palc na ustach. Carewicz spalił włos jelenia, dwa listeczki lipowe przyłożył do powiek i stał się niewidzialny. – A był już czas najwyższy – Słońce bowiem wkraczało do pałacu. Na progu powitała je matka, do zwierciadlanej komnaty powiodła, przy stole posadziła, nakarniła syna, napoiła, a kiedy słońce wytchnęło po trudach dnia, zapytała. – A co, żeś ty, synku, widział dziś ciekawego na ziemi? – no nic nowego, matko, odpowiedział słońce. Wciąż ta sama stara historia. Przez tyle tysięcy lat ludzie pozostali zawsze ci sami. Nie nauczyli się jeszcze być dla siebie braćmi. Od dziś znów wybuchła wojna między innymi. E, wiesz ty synku, coś mi się dzisiaj przypomniało. Gdy jak zawsze siedziałam w swoim ogrodzie i spoglądałam na ziemię. Hmm. Może ten czas, kiedy brat księżyc odłączył się od nas i sam zaczął wędrować po niebie. O mym synu księżycu nie muszę sobie przypominać. Wciąż o nim w sercu pamiętam, co noc na niego spoglądam. Ale dziś przypomniało mi się coś innego. Opowiadałeś mi kiedyś o jakimś carze, któregoś przed wielu laty w kamień zamienił. Co się z nim stało od tego czasu? Czy wciąż stoi nieruchomo w tej wieży? A, o niego ci chodzi. Widzę go codziennie o zachodzie. Kiedy jeden z moich promieni wpada przez okienko na szczycie baszty. Chymy obrósł cały, tylko oczy pozostały żywe. I on już nigdy nie wróci do życia. Na zawsze zakląłeś go w kamień. Wiesz, gdy tak pomyślę o jego żonie, o jego synu. Bo on miał, zdaje się, syna, prawda? Więc kiedy tak sobie o nich pomyślę, to mi czasami żal tego kamiennego cara. Czyś ty, aby nie za nadto na niego zawzięty, mój synku? A gdybym cię tak o to poprosiła, dałbyś mi jego los w ręce? Wiesz dobrze, mateczko, droga, że tobie nie mogę niczego odmówić. Jeśli cię tak leży na sercu los kamiennego cara, to chętnie zmienię swój wyrok. On już swoje odcierpiał. Dziękuję ci, synku, rzekła staruszka. – Powiedz mi teraz, kiedy Czar ożyje? – Trzeba, aby jego syn skropił mu oczy wodą ze źródełka, które tryska w twoim ogrodzie, matko. Ale musi to uczynić w noc księżycowego Nowiu. Wszystko to słyszał carewicz. Kiedy tylko słońce ułożyło się na spoczynek, carewicz przybrał na powrót ludzką postać, a matka słońce znów palc przyłożyła do ust na znak milczenia i wyprowadziła go do altany w swoim ogrodzie. Tu carewicz ją jej dziękować za pomoc i wstawiennictwo, a ona zniknęła na chwilę w ogrodzie i wróciła z małą flaszą w ręku. Podała ją carewiczowi ze słowami. O, to woda z mojego źródełka. Słyszałeś, co masz uczynić, by twój ojciec ożył? Dzięki ci, mateczko. Słyszałem każdziutkie słowo słońca i do śmierci nie zapomnę twojej dobroci. Wracaj więc co rychlej na ziemię, póki się mój syn nie zbudzi. Nim do domu powrócisz, będzie już znów księżyca, i wtedy skropisz tą wodą powieki kamiennego cara ojca. Radbym już w tej chwili na ziemię wracać, ale nie mogę się pojawić bez odpowiedzi Twojej dla tych, co i łakną. Rzekł na to carewicz. Co mają znaczyć Twoje słowa, synku? Pyta staruszka zdziwiona wielce. Kiedym wędrował drogą do słońca, napotkałem oraczy. Ich woły uginają się pod ciężarem żelaznej uprzęży. I ludzie, i zwierzęta męczą się okropnie i nie mogą zaorać pola, bo zły dew krwawolicy ich zaczarował. Przyrzekłem oraczom, że jak dojdę do pałacu słońca, zapytam cię o pani, o radę przeciwko zaklęciom dewa. – Ech, to nic trudnego, rzekła matka słońca. – Masz tu pęk ziela z mega ogrodu. Niech dodadzą je wołom do paszy, a czardewa, dewa krwawolicego zniknie i przepadnie. Dzięki za ten darmateczko, ale mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Tym razem w imieniu paserzy strzegących na górskiej hali owiec i baranków. Zły dew dziewięciogłowy zaczarował tak runo owcze, że żadne nożyce na świecie go ściąć nie mogą. O, no to nożyce. Ich moc jest większa niż moc dewa. Padnie pod tymi nożycami runo owiec, nawet gdyby je sto dewów zaczarować chciało. Rzeczy matka słońca i złote nożyce carwiczowi podaje. Nie gniewa się, mateczko, że nadużywam twojej dobroci, ale nie mogę wrócić na ziemię, nim się nie odwdzięczę memu dobrodziejowi, który mi pomógł dostać się do nieba i przed palącym żarem słońca uchronił. Mm, myślisz pewnie o starym jeleniu, co rogami nieba sięga. Pyta staruszka z uśmiechem na pomarszczonej twarzy. Zgadłoś matyczko, carewicz na to. O niego cię proszę, uratuj go, pani słoneczna, przed zgubą. Toż on, biedaczysko, już ledwie unieść może sferogi, Zginie marnie z głodu i pragnienia, gdy ty mu nie pomożesz. I na to zaklęcie znajdzie się u mnie rada, śmieje się matka słońca. Dawno już sama chciałam mu pomóc. Znam ci ja maść czarodziejską, wystarczy potrzeć nią rogi jelenia u samej nasady, a spadną mu z głowy jak suche gałązki. Zaczekaj to chwilę, chłopcze, zaraz wrócę, tylko ci ten lek przyrządzę. I stara matka słońca wróciła do pałacu, a nie za długo zjawiła się przed carewiczem z małym rożkiem górskiej kozicy, napełnionym cudowną miksturą. Carewicz pokłonił się matce słońca do nóg. Raz jeszcze za wszystko z serca jej podziękował i w drogę powrotną się udał. Jelenich rogów się uchwycił i schodził żwawo, coraz niżej. Już chmury pod nim jak śnieg się bielą, już ziemię widzi coraz wyraźniej na dole leżącą. Zielonymi lasami porosłą, modrymi rzekami przerżniętą, szczytami gór w niebo spiętrzoną. Na koniec stopą dotyka carewicz bazaltowej grani. To stąd wyruszył w swą podróż podniebną. Na ziemię zeskakuje i z radością jelenia za szyję chwyta. Głaszcze go i całuje niczym bliskiego przyjaciela. Jelen stoi jak w ziemię wrośnięty. Chudy jest, wynędzniały o oczach zgasłych. – Jeleniu, jeleniu, twa męka się kończy! – woła carewicz uradowany i za rożek kozicy wyciąga. Zaledwie namaścił czarodziejską maścią rogi zwierzęcia, gdy w tej samej chwili odpadły i strzaskiem z gór się potoczyły niby drzewa olbrzymiego konary rozłożyste. Jeleń uwolniony ze straszliwego ciężaru chwilę stał nieruchomo. A potem zaczął skakać i tańczyć z radości, trawę zieloną szczypać i mech górski. Wreszcie popędził w dół po skalistej ścieżce i znikł carewiczowi z oczu, jakby się w mgle rozpłynął. Nawet o podziękowaniu zapomniał. Carewicz na konika swego gwizną, a ten zaraz na jego wezwanie przybiegł i zarżał radośnie na widok swego pana. Zjeżdża Carewicz z góry i widzi halę zieloną, a na niej pasterzy strzegących stada owiec o zaczarowanym runie. – Witajcie, ludzie dobrzy! – woła Carewicz i nożyce złote od matki słońca otrzymane im daje. – Pasterze ze szczęścia się nie posiadają, biorą się zaraz do roboty, i oto pod ostrzem nożyc słonecznych padło runo dotąd niestrzyżone. Owieczki uwolnione od ciężaru wesoło pobekiwać zaczęły i biegać po hali, szczypiąc trawę. Nie wiedzą pasterze, jak dziękować junakowi, co ich od zaklęcia uwolnił. Chlebem, lekiem i serem go goszczą, a potem dalszą drogę przez góry pokazują. Jedzie carewicz dalej, jedzie długo czy krótko, nikt tego nie opowie aż wreszcie znalazł się na polu, gdzie strudzeni oracze dziewięć par wołów popędzają biczem. Na tym samym stali miejscu, gdzie ich był pożegnał. Przed nimi pole wciąż niezorane leży. – Witajcie, dobrzy ludzie! – woła carewicz i pęk ziela słonecznego im daje. Jak tylko oracze ziele zobaczyli, uradowali się wielce i zaraz wołom do paszy cudowne ziele wmieszali. Jak tylko woły zjadły ziele, Odżyły, poweselały, wszystko żelazo z nich odpadło, a uprząż znów była rzemienna, tak jak być powinna. Nie minęło południe i całe pole było zorane równiutko, w piękne skiby, jak się patrzy. Oracze Carewiczowi za pomoc dziękują i wskazują mu dalszą drogę. Jedzie Carewicz dalej. Jedzie długo czy krótko? Nikt tego nie powie. Górą jedzie, doliną, borem, lasem zielonym, aż w końcu do granic państwa ojcowskiego zajechał. Już z daleka basztę miedzianą widzi i piosenkę nuci wesoło. Już niedługo, ojcze drogi, ze snu się obudzisz, już nie będziesz zimnym głazem, żyć będziesz wśród ludzi. Matka carowa na widok synaka jedynaka sokoła najśliczniejszego łzy radości leje i do baszty miedzianej z nim bierzy. Właśnie księżyc się schował na Nowiu i noc była ciemna, jak stanęli na szczycie wieżycy. Carewicz wodą słoneczną powieki ojca skropił, a kamienny posąg drgnął cały. I z głazów człowieka się zmienił żywego. Car, żony i syna do piersi przyciska i na zamek wraca wśród radosnych okrzyków dworzan i służby i ludu, co się zebrał pod bramą. Odtąd wszyscy żyli szczęśliwie i w weselu. A w miedzianej baszcie orły uwiły sobie gniazdo. A ty chcesz, to wiesz, plewy rzuć, mąkę bierz. Koniec.